To są informacje Polskiego Radia 24. Doradcy prezydenta pod lupą prokuratury. Sprawa dotyczy ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Nowelizacja L4 weszła w życie. Nowe przepisy precyzują zasady, a nie zmieniają obowiązujących. Audycje nadawane z nietypowych miejsc. Radiowa 1 obchodzi swoje stulecie. Minęła północ. Namiot Szpyra. Zapraszam. Prokuratura przyjrzy się przedstawicielom Kancelarii Prezydenta, którzy doradzali, by Karol Nowrocki nie odbierał ślubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent zaprosił do złożenia przesięgi dwoje z sześciorga sędziów wybranych przez Sejm. Prokurator Generalny Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek wskazywał na możliwe niedopełnienie obowiązków.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 To najniższe ceny maksymalne od początku obowiązywania pakietu CPN. Dziś litr benzyny 95 na polskich stacjach może kosztować nie więcej niż 6 ,12 zł. 12 groszy, litr benzyny 98 6 ,70 zł. 70 groszy, a oleju napędowego 7 ,58 zł. 58 groszy. Gdyby pakiet CPN nie funkcjonował, ceny paliw byłyby wyższe nawet o ,30 zł. 30 na litrze. Mechanizm CPN obniżający ceny paliw będzie utrzymywany tak długo, jak będzie istniała taka konieczność. Sytuacja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 Teraz ustawa określa jasno, co można, a czego nie w czasie zwolnienia lekarskiego, mówi ekspertka prawa pracy dr Katarzyna Kalata. Nowelizacja przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych prowadziła m.in. zmiany w kontroli L4 i kompetencjach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Gościnie Polskiego Radia 24 oceniła, że nowe przepisy precyzują zasady, a nie zmieniają obowiązujących. To nie jest tak, że wszyscy wykorzystują dzwonię zgodnie z jego celem, oczywiście. Tutaj te przepisy, które wyszły, to one doprecyzowują nam linię orzeczniczą, która jest od wielu lat. Więc jeżeli byśmy tworzyli na orzecznictwo Sądu Najwyższego, ta praca incydentalna, ona zawsze była dopuszczalna, co nie oznacza, że zakład na przykład nie kwestionował tego. Teraz mamy to wskazane w ustawie, co możemy, a co nie możemy robić. Kontrolerzy ZUS będą mogli teraz wylegitymować kontrolowaną osobę, aby ustalić jej tożsamość. Nowe przepisy wchodzą w życie etapami. Ostatnie zmiany zaczną obowiązywać za rok. Wczoraj na dworcu centralnym w Warszawie, dzisiaj na szczycie Kasprowego Wierchu, a jutro z tarasu japońskiego Manga, Muzeum Manga w Krakowie. W tym tygodniu audycje radiowej jedynki nadawane są z nietypowych miejsc. W ten sposób antena świętuje swoje stulecie. Rano słuchacze przybyli na dworzec centralny na specjalne wydanie sygnałów dnia. Jedynka jest uniwersalnym radiem, to nie tylko muzyka i serwisy, to kultura, audycje dla dzieci też. Można się tutaj wszystkiego dowiedzieć, no zżyłem się z tym radiem w cztery pory roku. Lato z radiem, no zawsze od dziecka, bo jestem rówieśnikiem lata z radiem. To radio jakoś istniało, jakoś się słuchało sentymentem, bo to były czasy młodości. Nasudziwało się, nagrywało się wszystkich audycji muzycznych i przy tym radiu się cały czas trwało. I tak do dzisiaj jest, to pozostało. Towarzyszy mi od pierwszych chwil pobudki. Dużo ciekawych programów, informacji, nowości, nowinek. To jest źródło wiedzy i bogactwo, które nadaje taki rytm człowiekowi, energię, coś wspaniałego. Rano się budzę, słucham jedynki. Całą redakcję pozdrawiam, życzę wszystkiego dobrego. Polskie Radio jest niesamowitym radiem i życzę mu kolejnych 100 lat. Brawo i viwa! Kulminacją obchodów będzie spektakl muzyczny Stulecia Wiek Radia pod botutą Łukasza Luz rostowskiego w sobotę o 17, czyli równo 100 lat od startu pierwszej audycji Polskiego Radia. To były informacje Polskiego Radia 24. W nocy przeważnie bez opadów. Przelotny deszcz możliwy w okolicach Szczecina będzie od 3 stopni w Warszawie do 9 na Górnym Śląsku. Chłodniej na Podlasiu, tam około 1 stopnia. Sytuacja pogorszy się w ciągu dnia. Padać będzie w pasie od całego Pomorza po Dolny Śląsk na pozostałym obszarze słonecznie. Termometry wskażą dziś maksymalnie od 13 stopni na północy, 15 w centrum i na wschodzie, do 17 na Dolnym i Górnym Śląsku. Jest prawie po północy. Noc w Polskim Radiu 24 Powtórka programu Zmiana klimatu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 w przeciwieństwie do większości tych innych gatunków, no wspomniałem, one jedzą ryby. Nie żywią się kaczki, to bardziej pokarm roślinny. E, natomiast rzeczywiście na jedzą ryby, więc ten dziób jest nie. Przystosowany jest, tak, żeby tak, taki, mógł jest, złapać. Jest wąski, ma na przykład charakterystyczny haczyk na końcu, takie zakrzywienie. I też ma już jest bardzo bliska, nawet, też ma tak, nawet takie ząbkowanie po brzegach, co powoduje, że no, ryba jest śliska. Kto kiedyś łapał rybę e, rękoma, to wie, że nie jest to proste. Tak, nie jest to proste, więc rzeczywiście tam mają takie przystosowania, które utrudniają tym rybom wyśliz wyśliz wyślizgnięcie się zdziała.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 nowy sposób wykonania zabiegu, dziś możliwy tylko prywatnie, ale też mam nadzieję, że takie świadczenie powstanie i też będzie finansowane z budżetu państwa. To jest taki zabieg, który bez yy, chirurgii się odbywa, tylko endoskop jest wprowadzany przez jamę ustną. Yy, operacja jest od, odwracalna, ten zabieg jest odwracalny i po, polega na tym, że takimi skrzywkami zszywany jest żołądek. Yy.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 Myślę, że to jest jakby dobra diagnoza, dobra konkluzja. W ogóle Śląsk wiąże i Górny Śląsk jest klasycznym regionem pogranicza, jakich wiele w Europie, to znaczy funkcjonuje na styku kilku kultur, kilku języków, kilku tożsamości, czy nawet kilku religii. Więc.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 architekturę, notabene m, konstruktor, e, który, który projektował Spodek, później zrobił karierę na e, MITI, czyli tej najlepszej uczelni technicznej m, na świecie, czyli Massachusetts Institute of Technology, także na no, Ziętek tak, tak, tak, ale po, po śmierci Ziętka na, nadal. Dzisiaj już te spory są m, można by powiedzieć mają mniejszą temperaturę, ale jeszcze tak dekadę, półtorej dekady temu to zatwardzali lustratorzy, chcieli nawet Ziętkowi taki pomnik wybudowano m, w parku, niedaleko zresztą tych w Katowicach, więc ci lustratorzy chcieli ten pomnik w ogóle usunąć. No dzięki Bogu to się nie udało i tak Ziętek sobie stoi, można powiedzieć, patrzy na w jakim stopniu jeszcze to swoje dzieło, albo część swojego dzieła, które, które no, na pewno z różnych powodów jest historyczne i jest pamiętane przez pokolenia.